Nie mów nikomu, to tajemnica. Gwizd. Mamy dzisiaj 5 lut 2011. Jest to mój kolejny odcinek. Tak, wiem, wiem, znowu mi się opóźnia. Znowu coraz rzadziej nagrywam. Jednak musicie mi wybaczyć. Obowiązki związane z moją pracą... Nie pozwalają mi na to, abym nagrywała tak często, jak chcę, ale obiecuję to poprawić. Na początek może powiem o tym, iż bardzo chciałabym pozdrowić Ajkę i Violę, które, jak się okazuje mnie słuchają i mimo, iż są kobietami, to nie mają na mój temat negatywnego zdania, z jakim do tej pory się spotykałam, jeśli chodzi o płeć piękną. No może nie konkretnie na temat mnie, jako mnie, ale na temat mojego audiobloga. I, I dziękuję im tym bardziej, iż y, dostałam od nich typowanie na właśnie typ tygodnia w najnowszym podcastofonie, który był live, przypominam. Także wielkie dzięki dziewczyny i cieszę się, że Wam się podoba. Dodatkowo od Aiki jakiś czas temu dostałam linka do takiego radia, um, które się nazywa Stereo Mute. Mood Boże Mute. Co ja gadam? Sorki. Tak sobie zapisałam pięknie. Tak, st e, Stereo Mute i na tym, w tym radiu można m, sobie wybrać kategorię, czyli na przykład jest Relax, e, Optimistic albo Melancholy albo coś w tym stylu. I, i czy na przykład, nie wiem, gdy chcemy już czytać książkę, to też jest odpowiednia, yy, odpowiedni tag. I sobie klikamy i lecą piosenki właśnie, które odpowiadają danemu typowi, nastrojowi, czy jak to tam nazwiemy. Jest naprawdę fajne radio i dużo fajnych piosenek. I zazwyczaj, jak słucham radio, to jest tak, że tak, no jedna trzecia piosenek, powiedz mi, przypasuje, jeżeli to jest właśnie takie radio tematyczne, a w tym przypadku tak trzy czwarte, spokojnie, Fajne kawałki. Jeśli chodzi o adres, przez 2 o czyli c. I polecam Wam sobie tam kliknąć i posłuchać. Tym bardziej, że jest to radio online, także na przykład w pracy myślę, że jeżeli ktoś ma słuchawki albo i nie, nie ma tam żadnych wiadomości, nie ma nic, tylko muzyka, więc. Bardzo przydatna szkoda, że w samochodzie tego nie możemy sobie słuchać. Um, no, SMS, sorki. Jak zwykle nieprzygotowana, co nie? No. Yy, także chciałam powiedzieć, iż w styczniu urodziny miał Grzesiek, miał Janusz i teraz nie wiem, czy Skwara miał urodzinę, czy on po prostu tak sobie był u kogoś na urodzinach i dlatego mówił o dniu urodzinowym, nie wiem. No tak czy nie, życzę yy, wszystkiego naj, naj, naj, zdrowia, uśmiechu, dużo optymizmu i, i żeby, żeby wasze życie było całkowicie przeciwne do stanu polskich dróg. O, tak właśnie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że pod moim patronatem, no w sensie tak jakby moja druga strona powstała, jest to podcast typowy, nie jest to audioblog, którego wizja jest taka, że ja zapraszam jakieś osoby, zarówno podcasterów, jak i słuchaczy, do takiej wspólnej rozmowy. Czasami będzie to bardziej w formie wywiadu, czasami takie bardziej pogawędki przy kawie. I z tego powstaje coś fajnego i to później wrzucam na tą stronę, gdzie możecie sobie posłuchać. Pierwszy odcinek już jest, który został nagrany z Jackiem z illuminatów. tudzież ma też Jacek teraz także swoją, jakby taką stronę, którą sam prowadzi, jego własny podcast, który się nazywa Cześć1966. Także tam możecie też go sobie posłuchać. I podaję adres www.niepojedynczo.blogspot.com. Na mojej stronie na nie mów nikomu może jeszcze dzisiaj albo jutro pojawi się też link do tej strony. Strona jest w budowie, tam niewiele jeszcze jest, nie ma opisów. Poza tym Jacek mi przesłał ostatnio dużo, dużo, dużo zdjęć, które związane są tematycznie z tym odcinkiem. I tam może, znaczy mam taki zamiar, o tak powiem, umieścić, wybior, wybrać kilka z tych zdjęć i je umieścić. Y przy notce, żebyście mogli sobie zobaczyć w jakich to miejscach był Jacek i o jakich to miejscach mówił. Nie chcę zdradzać za dużo. W każdym bądź razie ogólnie tak tematem przewodnim są podróże. Także zapraszam. Yy, także jeśli chodzi o Pichonta, to wiecie, jak wiecie, że w ogóle hukafon jest bardzo płodny, tak? Zarówno w tą stronę Diadlo, jak i ta strona Pichont. Jeśli chodzi o Pichonta, to Pichon założył bloga Polskie Podcasty, pisane razem, podcasty przez com, gdzie opisuje różne podcasty i zaprasza Was do tego, abyście zgłaszali swoje, abyście z nimi zapoznał i wyraził na ich temat swoje zdanie. Ja polecam o też o, o tam jest, Także jak chcecie sobie poczytać, to myślę, że to jest bardzo fajne. Poza tym bardzo, bardzo, bardzo podobał mi się Deszcz 2. Właśnie pichonta. Gdybym ja miała przyznawać typy tygodnia, to na pewno to byłby jeden z nich, ponieważ jest to takie inne, jest to takie fajne, wciągające. Przesłuchałam to sobie chyba już cztery razy. W ogóle ten głos, ach, mrrr, normalnie, mm, tak. I te, I te żaby w tle. Też takie żaby chcą. Tak, chcą prywatne żaby. No. I a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, że, że... No. No, kurczę, fajne to jest, no. Tak. Tak właśnie. O. I polecam. I proszę przesłuchać, bo ja tak mówię. A jak wiecie, ja mam na was wpływ, więc no, macie słuchać. I już, koniec, kropka. W ogóle tak, po sobie kawę. czyli właśnie już sobie łyknąć. Za oknem pogoda taka, a nie inna, niestety. Strasznie dzisiaj wiało. Z tego, co to wiem, to w mniejszych miejscowościach w ogóle na przykład prąd nawet jest odcięty przez wichurę. Mam nadzieję, że u mnie nic z takiego się nie wydarzy. Oby, oby. Eee, cóż jeszcze chciałam? Ach, tak. Od jakiegoś czasu wchodzę sobie na wykop. Taka strona, wiecie, nie? I tam różne takie rzeczy są. No ja wolę te śmieszne takie. Polityką się nie interesuje, jak wiecie, więc no. I taki pan, Ron, pan Ron ze stanu Wisconsin, yy, yy, jakby wystąpił gdzieś tam w telewizji czy gdzieś, no w każdym razie filmik jest, że ten pan Ron ma kota i ten kot nazywa się Migdał, w sensie, i on, ten kot się urodził na drzewie, na klonie czy tam czymś tam. No i ten kot nigdy nie strzedł z tego drzewa od czerwca. I wiecie, co na jest się, że ten pan ma tam przystawioną drabinę, wchodzi na tą drabinę, zrobił mu tam posłanie, stawia mu miski z jedzeniem, głaszcze tego kota, dotyka go. I czemu ten facet nigdy tego kota nie zjął z tego drzewa, to ja tego nie rozumiem. Czyli co, kot będzie cało życie siedział na drzewie. Bo ten kot nie wie jak zejść, nie umie, tak? Jest tam od małego i w ogóle. No to dla mnie to jest takie, no... Nie wiem, może chodziło o to, żeby w telewizji zaistnieć? No ale czemu ten zwierzak ma się męczyć na tym dzierzewie? Niech mi coś wyjaśni. Takie to jest dla mnie trochę znęcanie się nad zwierzętami, wiecie? Może i jestem szczęśliwa. Nie wiem, nie wnikam w psychikę kota, bo nie jestem kotą, nie mam kota. Może Diadlo powie coś na ten temat albo Przemek, bo oni mają koty. Mi jest to obce. Jedyny kot, jakiego miałam, to za bardzo go kochałam, aż oczka wychodziły. czy mam go do góry nogami i wymiotował często w związku z tym. No ale ode mnie uciekł. Jestem taka chyba trochę Elmirka. Znaczy byłam jak byłam mała. Za bardzo kochałam zwierzątka. No, także to jest dla mnie takie dziwne Ten koleś i ten kot i takie Żelot No, biedne zwierzątko Tak, poza tym co Byłam sobie u dentysty Już nie będę mówić Ile zapłaciłam, co nieźle Mnie um, trochę tak uszczupliło moi, Moje oszczędności No ale chodzi mi o to, że Nie wiem czy wy też tak macie, no miałam znieczulenie I wszystko, więc tam ich nie czułam Ale to takie borowanie, takie bzz, bzz to na sam, Jak tylko to słyszę, to na sam dźwięk tego, to po prostu... Yy, takie wyobrażenie, wiecie, jakby taka wielka wiertara się w wiercami w brzuch. Jak w tych takich yy, tanich filmach, horrorach, takich wiecie, niskobudżetowych, gdzie krew się leje, żetony keczupu i tam głowy odpadają i ręce i w ogóle wszystko. A propos tego, kiedyś na zajęciach, na studiach mieliśmy filmik, niemiecki filmik, który miał być takim filmem pokazowym odnośnie BHP i w ogóle. I to było Hans i jego sztaplarka bodajże to się nazywało. I generalnie no, że tam odpadają właśnie ręce, nogi, głowy, nie wiem co jeszcze. I na końcu Hans nadziany na swoją sztaplarkę odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. Prawdopodobnie kiedyś o tym mówiłam, ale tak mi się przypomniało. I to to właśnie tak sobie wyobrażam, że tak mi coś tam ugh, nie na no, ten odgłos mogliby to zmienić. Jakaś melodyjka mogłaby w ogóle leć. Nie zamiast tego wzz, wzz, jakaś tam nie wiem, na przykład y, z Monty pythona, o, tak. Wysu ta, w związku z tym teraz tak y, postuluję, aby dentyści, tudzież osoby, które produkują sprzęt dla dentystów, pomyślały o tym, iż ten dźwięk jest nieprzyjemny i bardzo stresuje y, osoby, pacjentów w sensie i albo proszę dawać y, zatyczki do uszu, albo ten dźwięk zmienić na coś przyjemnego, ponieważ to może być traumatycznym przeżyciem dla nas. Zastanawiałam się też ostatnio, skąd się wziął mały głód. No bo jest mały głód, nie? No i taki mały głód musi się jakoś urodzić, powstać czy coś. I tak sobie wymyśliłam, że mamą małego głody jest głodzilla z Seven Days'a, nie? Czyli Danio i Seven Days. A teraz zastanawiam, kto jest ojcem. Kto poczuł małego głoda z głodzillą? Właśnie nie wiem. Głodzilli nikt nie widział, bo w reklamie jej nie ma. Jest tylko taki haps, jak ugryzła. Że o, a tu mnie ugryzła i mały głód... Nie wiemy, czy jest podobny do mamusi czy tatusia. W związku z tym, jest konkurs dla was. Kto jest ojcem małego głoda? I jak waszym zdaniem wygląda godzina? Możecie napisać w komentarzach na mojej stronie. Nie mów nikomu, tak? I jak to, czyjaś odpowiedź mi się bardzo spodoba, to o tej osobie powiem w następnym odcinku. O, tak. Nie mam żadnej nagrody, co by wysyłać czy coś, więc mogę to zaoferować. No, tak. I co jeszcze? No i jeszcze a propos tego podcastofonu live, co był, to go Przemek prowadził i było o tyle fajnie, że właśnie słuchacze, tudzież podcasterzy mogli dzwonić na Skype'a i podawać swoje typy tygodnia, kogo typują mi w ogóle. I ja się zajmowałam liczeniem głosów. Tak, zostałam, przy, zostałam zmuszona do tego niejako. na znaczy, pewno nie miałam prawa głosu. <głosy> no, ale to było takie fajne, że... że taka interakcja była i to takie inne nie niż taki normalny podcastofon Ym, także no, no fajnie, fajnie w ogóle tak, mogę już publicznie oświadczyć, iż w następnym tygodniu przegląd zrobię ja znaczy ja będę odpowiedzialna, o tak, za przegląd, tygodnia, który się rozpoczyna 5 lutego i kończy się 11 bójcie się <gry> No może nie aż tak bójcie się, ale no wiecie o co kaman, nie. No, ze mną nigdy nic nie wiadomo, także nie wiem jeszcze co z tego wyjdzie. Nie wiem jak to wyjdzie, nie wiem ile to, to będzie trwało. Może być tak, że będzie trwało 3 godziny, także nie wiem kto to wtedy przysłucha, ale liczą się chęci, prawda? No. A teraz sorry, ale muszę sobie golnąć kawy. Dzisiaj też pojawi się w końcu nowy odcinek z kwary. Twitterowe tchnienie grozy tweet, tweet. tak i trzeba będzie przesłuchać. No to też polecam przesłuchanie, że nie wiem o czym jest, ale polecam przesłuchania. Są takie podcasty, które ja słucham wszystkie odcinki. Są takie, które słucham sporadycznie. Są takie, których nie słucham wcale, ponieważ w ogóle nad mnie nie zainteresowało, żeby w ogóle na nie kliknąć. I są takie, które zaczęłam słuchać i wyłączyłam w trakcie. No. Odnośnie w ogóle komentarzy, to miałam właśnie komentarz taki od, znowu od kobiety, od Marty. Już wiem, kim jest ta Marta. No cóż, nie musi jej się podobać. Przecież nikt nie każe jej słuchać. I no, Marto, więc pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję za wyrażenie opinii. Rozumiem, że nie każdemu się musi podobać to, co ja robię. Być może y, nie pojedynczo bardziej przypadnie ci do gustu. No, zobaczymy. No. Cóż, jeszcze mogłabym rzec. Właściwie to... Właściwie to jestem tak ostatnio właśnie zawolona pracą, że wracam tak podnięta, że nawet mi się nic nie chce. O! Wiem o czym powiem. Wczoraj po tym podcastofonie było after party. I co? No i się tam zebraliśmy i sobie gadaliśmy. I wszystkich tych, którzy nie byli, a gadaliśmy. I byliśmy tacy... Szczerze aż do bólu i w ogóle... Nie no, nie było tak źle. Było bardzo sympatycznie. I do samego końca zostało nas na bardzo niewiele, bodajże 6 osób i lub pięć, no nieważne, whatever, no i 6 I sobie zrobiliśmy, wiecie co, wideokonferencję, tak. Oczywiście nie wszyscy mieli kamerki, ale co tam, dwie osoby nie miały. I się tak gapiliśmy na siebie, tak. I było od razu widać, kto jak reaguje na to, co mówimy. Mm -hmm. no I, I też niepokojące rzeczy Zaobserwowaliśmy na przykład takie, że niektórzy się nie ruszają Gdyby nie to, że od czasu do czasu Mrugają oczami To zaczęlibyśmy podejrzewać, że coś jest naprawdę nie tak No wiecie, nie? Albo, że ktoś po prostu Przyłożył zdjęcie do kamery No i to może nawet nie swoje Tylko jakieś laski Albo kolesia Albo lasko -kolesia. O właśnie, widzieliśmy kota diadla, takiego tego krówkowatego i ten kot jest taki, że nam pokazał dupę. Serio, normalnie się odwrócił i pokazał nam tyle, jak podniósł ogon i się wypiął. Mhm, uh -huh. wychowany ten jego kot, nie? Mógłby coś z tym zrobić, a nie kurczę. I bardzo rozgadany. Później cały czas miauczał. Też chciał się wyrazić swoje zdanie na tematy różne. W ogóle dominującym tematem było co? Technologia, jakieś dziwne rzeczy, o których ja nie mam żadnego pojęcia, więc wtedy ziewałam i się nudziłam i czekałam, aż zmienią ten temat. No ale co tam, jakieś Macintosze i te inne dziwne Windowsy i tam bla bla bla. I w ogóle, no tak, faceci są dziwni, ileż można gadać o tym. No, wiem, że niektóre kobiety potrafią gadać godzinami o ubraniach czy coś. Ja nie potrafię gadać godzinami o ubraniach, nie potrafię godzinami gadać o makijażu. Może nie jestem kobietą. Hm, hm, hm. Może właśnie ja jestem taka ani chłopczyk, ani dziewczynka, nie? No, I bo wiecie, czasami człowiek nawet nie wie, że tam coś ten, że na przykład w środku ma coś, a o tym nie wie. Hmm. No. Jakieś żądra na przykład ojejcu, jakich ja słów używam, znowu będzie, że demoralizuje dzieci i młodzież i nie wiem, co tam jeszcze, oj no ale chodzi mi o to, że wiecie, że czasami człowiek może nosić sobie coś, o czym nie ma zielonego pojęcia ha ha ha powiało grozą, nie? tak się dowiadujesz na przykład że jesteś tak naprawdę w połowie chłopcem hmm. No, straszne. No ale co tam? W ogóle wracając do niepojedynczo to se strzeliłam babola i bardzo dobrze, że Przemek mi o tym powiedział, bo se napisałam słowo słowotok niepojedynczy przez ni. Nie wiem, jak ja mogłam tak zrobić. Ale strona powstawała bardzo szybko, bo na zasadzie, że nagraliśmy z Jackiem i ja szybko chciałam mieć stronę. I tak się wpisałam i nawet nie spojrzałam. Hmm. Widzicie? To jest straszne. Nie umiem języka polskiego. Muszę się doszkolić. Poza tym, poza tym już kilka osób mi się zgodziło nagrać ze mną nowe odcinki na ten tego podcasta. Sta, tak. I nie powiem kto. Znaczy, bo już mam, poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. No. Tak sobie myślę, że fajnie by było jeszcze jakąś kobietę namówić. Co by się też nagrała ze mną razem, żebyśmy sobie pogadały, nie? Fajnie by było. W ogóle coraz więcej osób mi mówi, znaczy mówi się, mnie pytało wręcz, wprost, czy nie jestem żoną Skwary. Nie, nie jestem żoną Skwary i nigdy jej nie poznałam i Skwary też nie poznałam, tak wiecie, face to face więc nie mamy ze sobą nic wspólnego. Tak, niestety nic, a nic. Także no, wiecie. Poza tym cieszy mnie to, że coraz więcej osób trafia właśnie na moją stronę i że tak im się nawet podoba. I jak patrzę sobie na subskrybentów to wcale nie jest tak źle. Tak. Chociaż ja na przykład nie, nie, nie mam żadnej subskrypcji, tylko sobie słucham ze strony, bo zazwyczaj słucham wtedy, kiedy siedzę przy komputerze, ponieważ kiedy nie siedzę przy komputerze to nawet nie zbytnio kiedy, jak i co. Poza tym nie lubię mieć słuchawek takich w uszach i w ogóle jakoś tak nie wiem. Wolę już już takie na uszach, a takie na uszach, chociaż nie będę chodzić z takim hełmofonem po ulicy czy coś. Zresztą nie chodzę po ulicy aż tak często. Może już, już teraz obradzę. Dobra. O czym to ja mówiłam? A tak, o tym, że nie jestem skwarową. Nie, nie jestem skwarową. I w sumie jeśli chodzi o podcasterów, to, to tak się nie znam za bardzo z nimi. W sensie wiecie, jakichś spotkań czy coś. Um, zobowiązałam się, że bardzo się postaram być na zlocie, z zjeździć, spotkaniu, czy jak to nazwać Nie jest to aż tak daleko ode mnie, tylko no mówię To też zależy od, od tego, wiecie, jeśli miałabym jechać tam sama, no i sama sobie pokój wynajmować i w ogóle To tak nie wiem, jak to mi finansowo by wyszło, nie? Tylko, że musiałabym się najpierw zorientować, jak to tam wszystko wygląda Bo chcąc, nie chcąc mam fajnie i tak wolne więc to nie chodzi już nawet o, o termin, tylko o wszelkie tam możliwości dojazd i w ogóle, bo samochodem raczej się nie wybiorę, więc musiałabym tam też popatrzeć, jak to tam z połączeniami i, i właśnie jak to tam finansowo się klaruje. No, To o tym powiedziałam w ogóle to, wyobraźcie sobie, że są papierosy o aromacie fajki, no. Dopiero o aromacie fajki. Brązowe, grube. A gdzieś w internecie wynalazłam, że są ponoć cienkie. Brązowe. Tylko nie wiem, jaki one mają aromat i nazywają się jakoś. Jak one się nazywają? E, George Sand, czy coś tam? Nie wiem. No, ale takie. A skąd mi się to wzięło? Bo mi się skojarzyło z tego filmu. Boże, jaki on miał tytuł? Zapomniałam, bo te polskie komedie są wszystkie na jedno kopyto, ci sami aktorzy grają, ale w tym filmie tam było o tym, że były dwie lesbijki, znaczy jedna była biseksualna i jakiegoś pornola kręcili i ta, która była typową lesbijką, paliła właśnie takie brązowe papierosy i stąd mi się skojarzyło. I jak się zastanawiamy, czy takie papierosy są polskie, czy nie polskie i skąd się wzięły i w ogóle jak, na co, po co i w ogóle. No, poza tym zastanawiam się, co to jest tam lasa, czy jak to tam się nazywa, to też palą. Co to ma być, że niby to uspokaja, że to po prostu tak, jakby ktoś jakiś ziół ziółko palił czy coś. Nie wiem, wśród młodzieży to wiem, że szałwia, ale szałwia to, że ma tam jakby trochę tam niby na psychę działa. Ale ta melasa, no bo raczej melisa to nie, melisa chyba się nie pali, nie? No, to w każdym razie zastanawiam się, cóż to jest. Fajek wodnych i tych innych nigdy nie paliłam, jakoś tak nie bardzo mi to tam ten, ten tagest ciągnie, ale no. Ta melasa, to to w ogóle jest, nie? Powinnam sportać w internecie, ale wy wiecie, że jestem leniwa, prawda? A w związku z tym, że jestem leniwa, no to raczej sobie nie znajdę, nic nie, nie będę czytać. Nie będę i tyle. No. W ogóle nagrywam na innym programie, na takim, który się nazywa Waypad Master i. i Master Edition. No. I, i, I zobaczymy, jak to wyjdzie z głośnością i w ogóle. I ten program ma też taką opcję, że w ogóle nagrywa wszystkie dźwięki, jakie są na komputerze. Ale tego jeszcze nie sprawdziłam. Może się sprawdzę, a może się nie sprawdzę, a może tak, a może nie, a może tak, a może nie, nie wiem, a może nie, tak. Zobaczymy. O, hi. Co jeszcze miałam powiedzieć? Ja wiem, że coś jeszcze miałam powiedzieć i zapomniałam, bo cały czas mam takie poczucie gdzieś tam z tyłu głowy, że o czymś zapomniałam. W ogóle ten odcinek miała nagrać kacha. Ale w związku z tym... Au, bolałam się w nos mikrofonem. W związku z tym, że dzisiaj taki mam dzień raczej pozytywny, bo była u mnie znajoma, w ogóle teraz w ciąży, ma już taki brzuszek duży i ten, to ten, to, jakoś tak generalnie pozytywnie dzisiaj w miarę jest. Oprócz tego, że jestem podnięta i muszę jeszcze trochę rzeczy do pracy zrobić. i się nie wyspałam przed, przez afterparty, to to tak, tak, kacha tak dzisiaj przystępowała. Pozwoliła mi się nacieszyć tą chwilą relaksu. Tak, zwłaszcza jak się mieszkanie sprzątało, nie? No. Także mam nadzieję, że kacha pojawi się jutro. Chociaż nie wiem, czy wy macie taką nadzieję, bo to może niekoniecznie, prawda? Sz, sz, sz, sz. No, poza tym postanowiłam się tak bardziej zeznajomić z jedną osobą, o której wiecie, że niekoniecznie za nią przepadałam i nawet se, se obejrzałam ostatni odcinek i nawet zauważyłam zmianę z, z Rosomaka wściekłego na takiego przestraszonego jeża. No myślę, że pozytywną zmianę. Tak, tak. Chociaż zaskoczyła, zaskoczyła mi taka kreacja trochę taka poważna, taka, taka że wręcz z lekka profesjonalna. No. No tak. I coś jeszcze miałabym powiedzieć. Czy może już się lepiej zamknę? Hm, hm, hm. Hm, hm, hm, hm. Nie wiem. Chyba się, się zamknę. Tak. Zamknę się. A może wieczorem coś jeszcze nagram? Znaczy w nocy. Zobaczymy. Wspominam o stronie na najnowszym swoim odcinku, o którym ja już mówiłam. Ha. Hos, ja już o tym mówiłam. No. Chociaż nie, bo on tam jakiś artykuł czytał. No dobra. To mu daruje, Tak. Ale fakt faktem czasami może to znaleźć dziwne rzeczy. Niekoniecznie trzeba wszystko serio brać, ale co tam? No. I Hos w ogóle jest przeziębiony i wciąga smarki i, i, i, i mówi takim głosem aż za dorosłym jak na jego wiek. I trochę już mniej, coraz mniej przypomina Krzyszmana. A jeśli chodzi o Krzyszmana w sensie krucyfiksa, jak ja go to nazywam, to naprawdę się zmienił i naprawdę ma coraz fajniejsze te odcinki i w ogóle. I się chłopak stara. I myślę, że tak, no, powinno się zwrócić uwagę na niego. Tym bardziej, że jest tak młody, to skoro już teraz takie ma osiągi, to co będzie za parę lat? My już dawno wymiękniemy przy nim. Nikt nie będzie o nas słyszał, a on będzie sławny. Jeśli chodzi o mnie, to mi na przykład niekoniecznie zależy na sławie i na jakichś tam, nie wiem, typach i innych tam takich, bo dlaczego? Bo mi to sprawia po prostu przyjemność, frajdę w jakimś stopniu i nie chcę, żeby przestało, bo jeżeli coś się staje takie profesjonalne, takie właśnie na topi i w ogóle, to to już tak nie cieszy, nie? Bo ludzie mają coraz większe wymagania, bo oj, trzeba nagrać odcinek, trzeba nagrać odcinek. I też takie to jest, też tak troszkę anonimowość nasza zanika, tak, tak do końca, a ja bym na przykład sobie tego nie życzyła. I, i, i. Znaczy, na no, no spoko, jeżeli tam się na przykład bym pojawiała na tym spotkaniu, to jasne, że nie do, już taka anonimowości nie będzie, ale chodzi mi o to, że nie chciałabym, żeby tak wszyscy wiedzieli, że ja to ja i w ogóle, no. W ogóle tak, chciałam też pozdrowić Tomka, który jest bardzo, znaczy bardzo miło się wyraża w komentarzach się pojawił na słuchacz, właśnie Tomek, który kiedyś nawet wystąpił w, w to było, Polski Detroit, czy nie, Polski Detroit, czy co innego, zapomniałam, ale lipa nie, no ale gadali o hokeju, tak, gadali o hokeju bodajże, nie wiem, bo to nie moja działka, ja bardziej się skupiam na brzmieniu głosu i czy mówi elokwentnie, no, także pozdrawiam Tomka, Tomasza czy jak to tam i myślę, że mógłby sam spróbować coś nagrać, a może jako słuchacz nawet zgodzi się ze mną se rozmowę nagrać. No, no bo mówię, ja nie chcę tylko z podcasterami nagrywać, ale też normalnymi słuchaczami, bo słuchajcie, gdyby nie słuchacze, słuchajcie, gdyby nie słuchacze, ale no ale whatever, gdyby nie słuchacze, to tak naprawdę to by nie miało sensu, no bo wątpię, że ktoś by nagrywał, gdyby nikt go nie słuchał, nie? Ja zaczęłam nagrywać dlatego, że wiedziałam, że choć jedna osoba będzie mnie słuchać. I tak myślałam, że więcej pewnie nie będzie, może dwie i to mi wystarczało. Spoko. A też dla siebie samej właśnie, bo to jest takie fajne sobie pogadać do tego mikrofonu i może za 10 lat sobie włączyć i powiem, boże, jaka ja byłam głupia, nie? No. Jest jakaś pamiątka? Jest pamiątka. Jak nie, jak tak. No. W ogóle ten nowy Skype jest beznadziejny. Sobie go zainstalowałam na drugim komputerze po to, żeby pogadać z chłopakami na tym wideokonferencji i jest beznadziejny, wygląda jakiś kosmicznie, nie jakieś dziwne funkcje i w ogóle się w nim gubię i czuję się taka głupia i w ogóle, i mi się nie podoba. O! z so, dużo kombinują. Spoko, mogą zmienić, ale muszę zmienić od razu wygląd i wszystko. Człowiek się przyzwyczaja i potem taki ząg. Samo z gadu, gadu jest? Im nowsza wersja, tym bardziej do dupy za przeproszenie. Przynajmniej w moim odczuciu. No. Co jeszcze miałam powiedzieć? Chyba już wszystko. Mm. No, tak, tak sobie myślę. Może jeszcze powiem to, że nigdy nie słyszałam żadnego odcinka yy, tego, bez kitu. Może dlatego, że ostatnio wszyscy tak ciągle o tym gadają się, w tym zachwycają, więc poczekam, aż boom minie. Chociaż ponoć tam źle o mnie mówią, słyszałam. A może to nieprawda? Czy prawda? Jak źle o mnie mówią, to nie chcę słuchać, bo moja samoocena na tym bardzo ucierpi. Nie, no jak źle mówię, to właśnie przesłucham. Zobacz, co tam mówią. Teraz muszę się napić. Bo no w sumie, jeżeli krytyka jest konstruktywna, to się przydaje. Tak. No. Ym, myślę, że na dzień dzisiejszy to będzie wszystko. I się usłyszymy niebawem, obiecuję. I będę mieć ciężki tydzień, naprawdę ciężki, ale postaram się jakoś to ogarnąć. Poza tym pamiętajcie, że teraz będę działać w dwóch miejscach. Jeszcze muszę nagrać podcastową to już jest trzy. jeżeli jeszcze, do to, to trzeba słuchać, nie? Więc tak trochę mogę być, wiecie. Poza zasięgiem, że tak powiem. Poza tym, ci, co mają do mnie namiary, to widzą, że i tak jestem zawsze ukryta. Haha, przeczajony tego ukryty smok. Tak, dobra. No to pozdrawiam, żuczki, noski i wszystkich tam innych plumków. I do usłyszenia. Ha, tak właśnie. Buziaki.